Co oznacza, że rozpoczynamy filharmonię dwójki. Dziś przenosimy się do Gdańska. W dworze Artusa czeka już na państwa Magdalena Łoś. Witam Państwa bardzo serdecznie, po raz drugi z Gdańska, wszystko się zgadza. Czekam, już jesteśmy razem, by słuchać za chwilę pięknej muzyki okresu renesansu. To ten drugi wieczorny koncert i nasza druga transmisja z Festiwalu Actus Humanus Resurrectio. Po wczorajszej bachowskiej inauguracji koncercie Ensemble Correspondence, jak słyszeli Państwo z Sebastianem Dosset i francuskim repertuarem, spotkamy się również w Wielką Sobotę, to w audycji Klaudii Baranowskiej. Dzisiaj u nas tu odmiana stylistyczna na antenie właśnie renesans. Polifonia wokalna w wykonaniu angielskiego zespołu Detali Scholars. Przerwie o programie tego koncertu, ale też o najnowszym nagraniu zespołu opowie Peter Phillips, szef Detali Scholars, który stworzył tę grupę 53 lata temu. W tej rozmowie, rozmowie przygotowanej przez Karola Furtaka będzie też muzyczna niespodzianka. Detali Scholars przedstawia dziś w Gdańsku utwory czterech kompozytorów. Całość zamknął lamentację proroka Jeremiasza Palestriny ukochanego kompozytora Petera Filipsa, a przy okazji przypomnę klasyka renesansu. No i to jest też ten żelazny repertuar rozpoczynającego się dzisiaj okresu Triduum Paschalnego. Wcześniej ten wątek, czyli właśnie muzyka ciemnych juczni, czas Triduum w twórczości hiszpańskiej. To będzie responsorium Bartomeu Carceresa XVI wiek i... Potem też Lamentacje z północy, opracowanie frankoflamandzkiego twórcy Dominika Finno, to w drugiej części wieczoru. W pierwszej natomiast to przed nami muzyka, której nigdy jeszcze razem nie słuchaliśmy. Missa pro defunctis, pięciogłosowe opracowanie przez za zmarłych, Juana Esquivela de Bareona. To niegdyś ważna postać w muzycznym życiu renesansowej Hiszpanii. W świadomości badacza epoki renesansu Esquivel zaistniał tak na poważnie, gdy w XX wieku odkryto obszerne zbiory jego muzyki, a tym odkryciem była księga wydana w 1613 roku, zawierająca psalmy, hymny, 16 magnifikatów, antyfony maryjne, tedeum. Jeszcze drugą księgę mszy, w tym także właśnie opracowanie liturgii żałobnej, ową pięciogłosową Missa Pro defunctis i Responsoria. Ten imponujący zbiór muzyki Esquivel'a liczy 598 stron, swoim rozmiarem jest absolutnie wyjątkowy w stosunku do innych takich monograficznych publikacji muzycznych tego czasu. Odkrycia dokonał wybitny muzykolog Robert Snow w 1973 roku w kolegiacie Santa Maria de la Encarnación w rondzie w górach w Andaluzji powiedzmy w głąb lądu na wysokości Malagi, to um, świątynia zwana przez miejscowych katedrą. Spotkał tam zakrystianina, który jako mały chłopiec w czasie wojny domowej ukrył chronił przed zniszczeniem tom muzyki Esquivel i kilka starszych śpiewników. Esquivel pochodził z Ciudad Rodrigo, miasta położonego około 100 kilometrów na południowy zachód od Salamanki, niedaleko granicy z Portugalią. Jego roku urodzenia nie jest pewny, ale możemy założyć, że to 1560. Potem został wpisany w księdze katedralnej jako Pięty chórzysta, czyli mosa de coro i prawdopodobnie oznaczało to też ministranta. Jego muzyka to muzyka pełna pewnej łagodności, dystansu. No, wiemy, że tworzył ją dla chórów, które prowadził właściwie jego ten życiorys zawodowy rozpoczyna się od momentu objęcia przez niego stanowiska w kateczo Wiedo i tam pewnie tę muzykę już wykonywano. Stamtąd w 1585 roku przeniósł się do Cala Orry w regionie La Rioja, a do swojego miasta powrócił w 1591 i tam pozostał do końca życia. Czasami jest to muzyka, którą raczej czytamy o niej niż słuchamy i myślę, że gdy wreszcie pojawiły się pierwsze nagrania, ale akurat nie niemszy za zmarłych, no to oczywiście pierwszy trop, który każe nam poznać próbę, jakość tej muzyki, to zestawienie jej z muzyką palestriny. No i właśnie dziś będzie taka okazja. Muzyka, muszę przyznać, właśnie płynąca w taki przewidywalny, jak u palestriny sposób. Wszystko jest przygotowane, nie ma zaskakujących żadnych dysonansów. Nie ma też może tego mistycznego uniesienia, jaki kojarzymy z, z hiszpańskim renesansem, z twórczością, no, chociażby de Victorii. No ale to, co przed nami, byłam na mogę Państwa zapewnić, to naprawdę muzyka nabierająca specyficznej szlachetności, jak wszystko, za co bierze się zespół Detali Scholars. A jak mówi Peter Phillips, co rok starają się przywieźć do Gdańska jakieś interesujące opracowanie rekwiem, którego jeszcze do tej pory nie mieli okazji prezentować, no i więcej też i o tym opowie w rozmowie z Karolą Furtakiem w przerwie. Drugi obowiązkowy punkt, który związany jest także z tym właśnie przeżywanym czasem Wielkiego Tygodnia i spotkaniami z muzykami w to oczywiście właśnie liturgia ciemnych juczni, czas rozpoczynającego się dziś Triduum Paschalnego i lamentacje proroka Jeremiasza, które tu są przywoływane, oczywiście w renesansowych opracowaniach. Tak się składa, że detali Scholars, zespół istniejący już 53 lata, no, przedstawią tu już rzeczywiście wiele takich opracowań. Ciąg dalszy w tym roku przed nami. I zarazem myślę bardzo ciekawe też zestawienie, bo to zawsze jakoś pobudza wyobraźnię, gdy tekst lamentacji usłyszymy po przerwie w opracowaniu frankoflamandzkim. Potem odwiedzimy Hiszpanię, właściwie Katalonię, Walencję, przez Bartomea Carceresa i na koniec ukochany Palestrina. Słyszą Państwo klaski teraz już dla wchodzących na zbudowaną estradę w dworze Artusa muzyków to dziesięcioosobowy skład i no, pięciogłosowam, szas z sześciogłosowym zakończeniem, ale ta podwójna obsada każdego głosu absolutnie wystarczy, byśmy przynieśli się prosto do nieba. Fantastyczne zestawienie tych kompozytorów właśnie od południa przez północ, a na koniec klasyka renesansu. Wszyscy muzycy przy swoich pulpitach. Peter Phillips właśnie także wita publiczność. Bardzo lubi tu przyjeżdżać i potem powiem Państwu co powiedział, z jaką niespodzianką ci muzycy powrócą do Gdańska w przyszłym roku? Zaczynamy! Niesamowite zakończenie rekwi, słyszeli Państwo, tej mszy za zmarłych, misia odkrytej w XX wieku. To dzieło wykonane właśnie w pierwszej części koncertu Detali Scholar z zespołu Petera Philipsa. Odkrycie w ich repertuarza i dla nas także możliwość poznania mszy pięciogłosowej, a to niezwykłe zakończenie, jak powiedziałam, to. Właśnie sześciogłosowy fino, który zabrzmiał przed chwilą. Juan Esquivel de Baraona, hiszpański twórca przełomu XVI i XVII wieku, z autorem tej muzyki. Antyfonem paradizum, kończy jako kulminacja po zdecydowanie spokojniejszym, wręcz płynącym, jak spokojna woda, przebiegu rekwiem całość. Tu już pojawiły się również takie lekko niepokojące dysonanse, ale nie było ich wiele, a tym większe wrażenie, że wcześniej mieliśmy polifonię absolutnie uporządkowaną. Postać ważna w hiszpańskim renesansie i teraz też przez nas poznawana właściwie muzyka, która zabrzmiała przed chwilą, odgrywana przez tych właśnie wykonawców. No ale o tym opowie Państwu już za chwilę prowadzący całe wykonanie Peter Phillips, szef zespołu Detali Scholars, który tworzył go w 1973 roku i od tej pory niezmiennie prowadzi. A z Peterem Phillipsem spotkał się kilka tygodni temu Karol Furtak. Tym razem wizyta w Polsce wraz z zespołem Detali Scholars to okazja do wykonania programu związanego z tradycją lamentacji, co raczej nie jest niczym nowym w Waszym dorobku. To muzyka z XVI wieku. Jak opisałbyś ten specyficzny temat? Lamentacje w europejskiej kulturze muzycznej XVI stulecia. Well, um... Cóż, to właśnie w XVI wieku w Europie muzyczne opracowania tekstu lamentacji stały się naprawdę popularne, a samo zjawisko przyjęło charakter międzynarodowej mody. Znamy wszystkie cieszące się popularnością opracowania tych tekstów autorstwa angielskich kompozytorów, Tomasa Thalisa i Williama Byrda. Z drugiej strony znamy muzykę tego typu pisaną przez Palestrinę i Lassusa, co roku przy okazji festiwalu w Gdańsku jesteśmy proszeni o program, który łączyć będzie opracowanie tekstu mszy za zmarłych właśnie z opracowaniem tekstu lamentacji. Wynika to z okoliczności czasu, z faktu, że odwiedzamy Gdańsk zawsze tuż przed Wielkanocą. Tak więc rok rocznie staramy się znaleźć jakieś interesujące opracowanie rekwiem, którego jeszcze nie wykonywaliśmy oraz opracowanie lamentacji, które w tegorocznym programie są bardzo zróżnicowane. Wykonujemy lamentację proroka Jeremiasza Palestriny, lamentację katalońskiego kompozytora Bartomeu Carceresa, których zapewne nikt nie zna, oraz opracowanie lamentacji autorstwa Dominika Fino, kompozytora Franko Flamandzkiego, jak mi się zdaje. Jestem natomiast pewny, że to zróżnicowanie realizacji tematu lamentacji sprawdza się w jednym programie bardzo dobrze. W końcu nastrój tych kompozycji jest bardzo podobny, co jest zupełnie naturalne dla opracowań lamentacji. W każdym z nich znajdziemy muzykę, która jest bardzo abstrakcyjna, a potem docieramy do tekstu, który we wszystkich tego typu kompozycjach jest po prostu pokutny. Wydaje się więc, że kompozytorzy podchodzą do tego tekstu ze skruchą. Muszę przyznać, że bardzo lubimy wykonywać tego typu muzykę. Lamentacje to jednak nie wszystko. Z tego, co zrozumiałem, to punktem wyjścia dla tego programu było Rekwiem, opracowaniem szyza zmarłych Juana Esquivala de Barajony, które trafiło do repertuaru Detali Scholars jako nowy utwór. Yes, tak, nie it before wcześniej. And... Dokładnie tak. Nigdy jeszcze nie wykonywaliśmy tego utworu. Musieliśmy nawet zamówić nowe wydanie tej kompozycji, biorąc pod uwagę nadchodzący koncert. Mówiąc szczerze, byłem bardzo podekscytowany tą propozycją programową, bo Esquivel, a w zasadzie jego Requiem, wyróżnia się na tle podobnych utworów tekstem. Ostatnia część tej kompozycji to In Paradisum, czyli niech aniołowie zawiodą cię do raju. Przez całą kompozycję doświadczamy więc cierpienia i przygnębienia związanego z mszą za zmarłych, a na koniec jesteśmy jakby przetransportowani do raju, krainy wiecznego szczęścia. Co również interesujące, ten tekst został opracowany na chór sześciogłosowy, mimo że następuje po proprium misce z rekwiem, które jest opracowane jako muzyka pięciogłosowa. Tak więc mamy do czynienia z ewidentną kulminacją, podsumowaniem, które jakby wymyka się z tradycji rekwiem. Właśnie dlatego od zawsze chciałem przygotować tę kompozycję. Jako, że będziemy to wykonywać po raz pierwszy, sam jestem bardzo zaintrygowany efektem. To znaczy, śpiewaliśmy już samo In paradizum, ale jeszcze nie znam tego efektu, który osiągniemy zestawiając ten sześciogłosowy fragment z tekstem rekwiem, którego poprzedza. Nie ukrywam, że postrzegamy ten koncert jako prawdziwą szansę na doświadczenie tego zestawienia. W powszechnej świadomości Barahona nie jest kompozytorem, którego twórczość prezentowana jest zbyt często. Pamiętasz w ogóle, jak doszło do tego, że poznałeś jego dorobek, no i jak zainteresowałeś się tą konkretną partyturą Barahony? Pytam o to tym bardziej, że wspomniałeś, że od zawsze chciałeś przygotować jego rekwiem. Nie pamiętam, jeśli mam być szczery. Generalnie spędziłem naprawdę sporą część życia na przedzieraniu się przez tony starych rękopisów, jak i wydanych już partytur, choć te bywają rzadkością. W ten sposób poznałem mnóstwo twórczości wielu kompozytorów, o których sam nigdy wcześniej nie słyszałem, a którzy w swoich czasach byli bardzo popularnymi twórcami. Esquivel był w swojej epoce w Hiszpanii naprawdę słynnym kompozytorem. Sam zastanawiam się do dziś, Dlaczego? Być może dzięki temu programowi uda nam się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Patrząc na nazwiska kompozytorów, których utwory znalazły się w programie przygotowanym na potrzebę festiwalu Actus Humanus, cóż, bardzo szybko uświadomi się sobie, że pojawia się w nim nazwisko, które w zasadzie można chyba nazwać kamieniem węgielnym Detalis Scholars. I nie jest to. Twórczość Tomasa Talisa. Mam na myśli Palestrinę. Kiedy rozmawialiśmy, o ile dobrze pamiętam, rok temu, zdradziłeś, dlaczego tak chętnie wracasz music? do jego muzyki. Ale How? po tych wszystkich How? latach so naprawdę nigdy nie zdarzyło ci się rozważać, by no choć na jakiś czas odejść od jego kompozycji? that's a good question. I mean, at the time Palestrina was central figure. To chyba naprawdę dobre pytanie. Mam na myśli to, że w swoich czasach Palestrina naprawdę był centralną postacią w dziedzinie muzyki. Najpierw rzecz jasna we Włoszech, ale potem jego sława została zaszczepiona także w innych krajach, co stało się udziałem jego uczniów i przyjaciół, takich jak choćby Orlando di Lasso. Akurat ten kompozytor przyczynił się do popularyzacji muzyki Palestriny na terenie dzisiejszych Niemiec. Jednak to Palestrina był tym, który stworzył pewien standard. Stylu. Ten styl chciał wtedy dosłownie udoskonalać każdy. Z kolei inni chcieli po prostu z nim obcować i się nim cieszyć. Dokładnie tyle samo Palestrina znaczy dziś dla mnie i dla członków mojego zespołu. Palestrina jest absolutną podstawą naszego stylu wykonawstwa. Śpiewamy jego muzykę najlepiej, jak tylko potrafimy. Moim bowiem zdaniem, jeśli można wykonywać w ten sposób jego muzykę, można w zasadzie wykonywać wszystko inne, niezależnie od stylu etc. Podkreślę to, nie mam na myśli tylko i wyłącznie muzyki z tego okresu, ale także twórczość pisaną już długo po śmierci palestriny. Mówiąc wprost i bez ogródek, lubię pracować nad muzyką Palestriny i wykonywać jego twórczość. Nawet gdyby, załóżmy, Palestrina nigdy nie istniał, uczynilibyśmy twórczość innego kompozytora takim naszym kamieniem węgielnym. To mógłby być Talis albo Byrd. Może niekoniecznie wspomniany tu już Dilasso, ale na przykład hiszpański kompozytor Tomas Luis da Victoria już tak. Śpiewaliśmy zresztą jego kompozycję w Gdańsku i, o ile się nie mylę, powtórzymy to w nadchodzącej Latach. To tylko dygresja. Wracając do Palestriny, naprawdę postrzegam jego twórczość jako papierek lakmusowy, jako probierz wszystkiego, czego się podejmujemy. O ile rzecz jasna śpiewamy jego muzykę naprawdę dobrze. Powtórzę swoją tezę. Jeśli się to potrafi, wtedy można przygotować dowolny repertuar. Wszystko dlatego, to pewien paradoks, że jego styl jest tak czysty, po prostu chce się w jego muzykę wsłuchiwać, chce się usłyszeć w niej dosłownie każdy detal. Pamiętam przynajmniej kilka waszych koncertów i tak znaję sobie sprawę z tego, że bardzo lubicie dzielić się tą czystością z publicznością. Wróćmy proszę do lamentacji i ich szesnastowiecznej tradycji umuzyczniania. W programie mamy nazwiska kilku kompozytorów pochodzących jednak z różnych tradycji. W zasadzie każdy z nich działał w różnych częściach Europy. Wiemy już, że wiele łączy te kompozycje, ale zastanawiam się, co je różni. Z pewnością do tych cech wspólnych należy jeszcze dodać to, że każdy z tych kompozytorów posługiwał się tekstem lamentacji, co narzuca formę ich utworów. W każdym z nich więc znajdziemy dość oczywiste podobieństwa formalne. Same lamentacje mają specyficzną budowę. Kolejne ich wersy rozpoczynają się od kolejnych liter hebrajskiego alfabetu. To znaczy, to teoretycznie nic nie znaczy, ale ma to znaczenie dla formy. Każdy wers rozpoczyna się w manuskrypcie zdobioną hebrajską literą, która staje się symbolicznym znakiem rozpoczęcia kolejnego z nich. To tet, w bet i tak dalej. Wspomniałem, że nie znaczy to teoretycznie nic, ale jest to element struktury tekstu, który daje kompozytorowi asumpt do pisania prawdziwie abstrakcyjnej muzyki. To jakby rodzaj bodźca, bo skoro dociera się do litery, która w języku łacińskim nic nie znaczy, to jest to zastanawiające w odniesieniu do systemu znaczeń konstruowanych na styku słowa i muzyki. Daje to impuls do czegoś, co z dzisiejszej perspektywy możemy nazwać myśleniem czysto abstrakcyjnym. Uważam, że to bardzo interesujące, bo sam tekst rozpoczyna się już po tej hebrajskiej literze. Rozpoczyna się zatem żałoba, wyrażona niemal jak prawdziwy płacz nad tym, co dzieje się z Jerozolimą. Nawiasem mówiąc, dziś nabiera to zupełnie aktualnego znaczenia. Zatrzymajmy się jednak, proszę, choć na chwilę przy różnicach, o ile jakiekolwiek znajdziemy. Mamy tu reprezentantów kilku tradycji. Mamy kompozytora hiszpańskiego, Juana Esquivala de Barahona. Mamy Dominika Fino, reprezentującego tradycję frankoflamandzką, Carceresa, kolejnego Hiszpana. Czy dostrzegasz jakiekolwiek cechy ich muzyki, które można by powiązać z miejscem ich działalności, z odrębnością tych wszystkich kultur, które obok siebie wyrosły w XVI-wiecznej Europie? Naprawdę trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale zacznijmy na przykład od Carceresa. On urodził się w Barcelonie. Tak więc w zasadzie reprezentuje bardzo osobną część hiszpańskiej kultury muzycznej, jeśli chcemy być precyzyjni. Mówiąc szczerze, rozmawiamy dość długo przed koncertem, a ja bardzo dawno nie słyszałem jego muzyki. Mam jednak nadzieję, że tę odrębność jego kultury usłyszy publiczność koncertu w Gdańsku. Mogę jednak opowiedzieć co nieco o różnicach pomiędzy muzyką palestriny a twórczością kompozytorów frankoflamandzkich, bo z tym mam do czynienia dosłownie cały czas, choć muszę przyznać, że i tak trudno to wyrazić słowami. Z pewnością kompozytorzy frankoflamandcy mieli bardziej matematyczne podejście do materii dźwiękowej. Palestrina z kolei dążył do osiągnięcia bardzo otwartego, w sensie jakościowym dźwięku. Chciałby ta muzyka rezonowała. Jednocześnie jednak zależało mu na tym, by wszystkie subtelności jego muzyki były łatwe do uchwycenia za pomocą słuchu. To po prostu właściwie pisany kontrapunkt. Dokładnie dlatego wykonujemy jego kompozycję w tak czysty sposób. Zależy nam na tym, by każdy obecny na koncercie mógł to wszystko usłyszeć. Poza tym kompozytorzy frankoflamandscy pisali raczej na niższe głosy. Dość często, regularnie, nie ma w ich kompozycjach partii przeznaczonej dla głosu sopranowego. Potrzebuje się wtedy sporo tenorów i basów. Tak jest choćby w przypadku muzyki Joskena, ale no to bardzo interesująca postać. Utwór, który wykonamy w Gdańsku, to w zasadzie kompozycja dwuchurowa, a to oznacza, że to jeden z najwcześniejszych tego typu utworów w europejskiej literaturze muzycznej. Mamy więc dwa odpowiadające sobie chóry. To znaczy, w utworach Palestyny także mamy z tym do czynienia, ale to to po prostu inny rodzaj kontrapunktu. Ten flamandzki był pisany zupełnie inaczej i obawiam się, że chyba nie potrafię. Po prostu nie potrafię lepiej tego Opisać. Z perspektywy słuchacza jednak te techniki kontrapunktyczne nie różnią się od siebie tak znacząco. <gry> To muzyka odległa, przynajmniej jeżeli chodzi o czas jej powstania, od twórczości XVI wiecznej. Muzyka współczesnego amerykańskiego kompozytora imieniem i nazwiskiem Nico Muley. To właśnie jego twórczość znalazła się na najnowszej płycie zespołu detali Scholars, i to jej poświęcimy dziś drugą część spotkania z Peterem Phillipsem. Um, well, I got interested in through Arvo Pärt's music. Zainteresowałem się jego kompozycjami w naturalny sposób w związku z faktem zaangażowania w wykonywanie muzyki Arvo Perta. Mam na myśli generalnie muzykę współczesną, która wchodzi w dialog z muzyką doby renesansu. Zdaję sobie sprawę z tego, że co do zasady, jesteśmy znani jako zespół specjalizujący się w wykonawstwie muzyki renesansu i to jest to, czym się zwykle zajmujemy. Jednak uważam, że dodawanie do naszych programów utworów współczesnych, które dobrze łączą się z tą częścią muzyki dawnej, daje nam nowe perspektywy. Uważam, że to pogłębia nasz sposób oglądu stylu renesansowej polifonii i daje po prostu nowy impuls twórczy. Pert jest tu doskonałym przykładem, bo jego muzyka jest po prostu doskonała z perspektywy wykonawców. Dokładnie tak samo jest w przypadku Nico, Juliego. Tak jak w przypadku Perta, on doskonale wie, jak pisać dla ludzkiego głosu. Faktycznie. Przygotowaliśmy całą płytę poświęconą jego muzyce na chór. To sześć kompozycji, które Julii napisał dla nas na przestrzeni ostatnich mniej więcej 10 lat. Płyta ukazała się dosłownie w zeszłym tygodniu. Cieszę się z tego i jestem generalnie dość podekscytowany całym tym przedsięwzięciem. Rozumiem, że absolutnie każdy utwór, który znalazł się w repertuarze tej płyty, to kompozycja napisana specjalnie right. dla detali scholars. Yes, was tak, tak, każda kompozycja z tej płyty to utwór napisany na nasze zamówienie. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo Nikomiulini musiał postudiować nasze brzmienie i jakby nauczyć się je konstruować na papierze lutowym. Brzmienie zespołu, które osiągnęliśmy, jest, mam poczucie, dość dobrze znane. Muszę jednak przyznać, że stałe utrzymywanie tego brzmienia jest naprawdę ciężką pracą. Dosłownie więc miałem okazję nauczyć Niko rodzaju brzmienia, które staramy się generować. Udało się. Niko to brzmienie przyswoił. Potem napisał te sześć kompozycji, które my mogliśmy nagrać. I faktycznie te utwory brzmią jak detali z Scholars, ale jednocześnie brzmią jak jego muzyka. To była naprawdę wspaniała współpraca. Generalnie w tym programie znalazły się krótkie, jednoczęściowe miniatury wokalne, ale jest też utwór zdecydowanie bardziej złożony, wieloczęściowy i, jak się zdaje, bardzo wyraźnie nawiązujący do tradycji lamentacji. To kompozycja tytułowa z tej płyty, No Resting Place. Mógłbyś opowiedzieć co nieco o tym akurat utworze? No Resting Place jest on the na Jest tak. No Resting Place to najdłuższy utwór na płycie. Kompletne jego wykonanie trwa niemal 30 minut i faktycznie jego struktura nawiązuje do struktury lamentacji. Nadawałby się więc dosłownie doskonale do programów koncertowych, o których dziś rozmawiamy. I może kiedyś do nich trafi, choć to naprawdę długa kompozycja, jak zdążyłem wspomnieć półgodzinna utwór podzielony And jest na pięć części, Alef, z których każda odpowiada jednemu ustępowi z Księgi Lamentacji. Każda z tych części rozpoczyna się zatem od hebrajskiej litery. Mamy więc Alef, Bet i tak dalej, a ostatnia litera to hej. Potem Niko opracowuje tekst łaciński, dokładnie tak jak ci kompozytorzy z XVI wieku, o których rozmawialiśmy. Potem jednak pojawia się tekst po angielsku, co ewidentnie jest już wyjściem poza dawną tradycję opracowywania lamentacji. To tekst nawiązujący do doświadczeń osób z Windrush Generation, które przybyły do Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, a potem zostały przymusowo deportowane. Ta poezja jest więc, zdaje się, próbą zrozumienia ich losu i wielkiego rozczarowania, które zostało weń wpisane przez to, jak potraktowano te osoby. Mam poczucie, że ten rodzaj nastroju doskonale wręcz koresponduje z nastrojem lamentacji. I przez to No Resting Place jest też bardzo poruszającym utworem. So you have a very moving structure yeah. Peter Phillips w rozmowie z Karolą Furtakiem opowiedział i nam o tym najnowszym nagraniu nawiązującym do Lamentacji renesansowych. Nico Muli to muzyka, która także pojawiła się w tej rozmowie. No ale oczywiście słyszeliśmy także opowieści o programie dzisiejszego koncertu, który dzięki temu też lepiej zrozumiemy. No zwłaszcza tę drugą część poświęconą lamentacjom, którą zakończy, przypomnę, muzyka Palestryny, jego lamentacja. A więc jak powiedział to Peter Phillips, to ten kamień węgielny repertuaru detali scholars, porobież, Papierek lakmusowy dla każdego innego repertuaru, oczywiście, o ile jest on dobrze wykonywany. No więc ja od razu przekazuję Państwu gorącą informację, jaką podzielił się z nami Peter Phillips przed koncertem. W przyszłym roku kolejne odkrycie zespołu tu właśnie, na festiwalu Actus Humanus Resurrectio. W Wielkim Tygodniu, Wielki Czwartek wykonają Ci muzycy odkryte właśnie, uwaga, rekwiem palestriny. Ukochanego kompozytora Petera Filipsa, więc jest na co czekać. Palestina wciąż jednak. Nieznany. W tej części usłyszymy na końcu, jak powiedziałam, jego sześciogłosowe opracowanie cyklu lamentacji proroka Jeremiasza, wcześniej katalońskie, bo Bartomeu Carceres urodził się w Barcelonie, XVI wiek. Znamy przede wszystkim jego muzykę świecką, Bilansico, ensalady, ta forma sałatki muzycznej mieszająca wszystkie style, gatunki, ale także języki swego czasu po raz Pierwszy chyba poznawaliśmy ją w 1990 roku, słuchając nagrania Gior A na początek lamentacje w stylu franko-flamandzkim. To Dominik Fino, urodzony około 1510 roku. On zmarł w 56., więc to połowa XVI wieku, a więc czasy jeszcze no powiedzmy młodego Palestryny, jeśli ma być on dla nas papierkiem lakmusowym i punktem odniesienia. No a palestrina to tylko przypomnę, bo za chwilę będziemy też słuchać jego muzyki, mistrz polifonii religijnej, a jego muzykę właśnie przez stulecia jeszcze całkiem niedawno uważano za tę najbardziej reprezentatywną dla całego renesansu. Dziś chyba już e, tak nie jest. Mamy przecież również dzięki działalności detali Scholarz o, bardzo szeroką i bogatą, barwną panoramę różnych twórców, różnych stylów działających, czyli pokazywanych, uprawianych w okresie renesansu, ale przez specjalną ustawę ustalenia Komisji Soboru Trydenckiego to przez stulecia właśnie Palestrina był tym wzorcem naśladowanym przez twórców kolejnych stuleci W XIX wieku dopiero podlegał krytyce, oczywiście umysłom romantycznym. Za mało tam było indywidualizmu i, i ducha osobnego. Służą Państwo oklaski, przed nami ta część poświęcona lamentacjom, detali scholars przy swoich pulpitach. Na estradzie w dworze Artusa jest Peter Phillips, mają partytury. Zaczynamy.